Mówi Kazik Staszewski, zachęcam do słuchania Radia Lubin 9. Mówi Grizzly Siswest Rocker, słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie! Przez całe plenerowe wakacje nasz mikrofon jest jeszcze bliżej Was. Czas przyszedł na 161 podcast przed mikrofonem Darek. Witam wszystkich serdecznie w tym ostatnim wakacyjnym, ostatnim wakacyjno-plenerowym. Chociaż może z tym plenerem to tak nie do końca, bo plenerowe audycje pojawiają się nie tylko w wakacje, w podcastowej dziewiątce oczywiście. E, zapewne jesteście ciekawi, jaki region Polski odwiedziliśmy z mikrofonem, ale to już pewnie zaglądając na stronkę podcastu widzicie. E, Kotlina Kłocka. Tak, byliśmy w Dolnym Śląsku, nasz mikrofon on zawitał właśnie do klackiej kotliny albo glacer kessel, jak kto woli. Bynajmniej te wszystkie informacje znalazłem wcześniej w Wikipedii. Mm. A w skład Kotliny Kłodzkiej wchodzi kilka regionów. O regionach może nie będę opowiadał. Opowiem o, kilka, o kilku ciekawych miejscach które i miejscowościach, które dziewiątka podcastowa odwiedziła z mikrofonem i z aparatem fotograficznym również. A o czym będzie w dzisiejszej audycji? Będzie o Górze Szczeliniec, będzie o samym Kłodzku oraz oczywiście wizyta z mikrofonem i wywiad przeprowadzony przeze mnie na Twierdzy Kłodzkiej. Na momencie, Zawitam także do Polanicy Zdrój, do Kudowy Zdroju. Oczywiście to wszystko w dzisiejszym podcaście o numerze 161. Warto więc posłuchać. Tuż po tej krótkiej przerwie, którą teraz macie, pozostańcie nadal z podcastową dziewiątką. Zacznę podróż od Szczelińca. u nas całość konferencji prasowej. Macie Radio 9. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to tylko dwa nowe autobusy. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś wartecznie. Nazywam się Andrzej Hirenu i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć mój starszych Pilaw, słuchacie Radio 9 Lubin. Mówi Grizzly Sis Rocker. słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie!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 I oczywiście podcastowa dziewiątka wraca na Dolny Śląsk. Na Dolny Śląsk, bo byliśmy na Dolnym Śląsku, a nie w Dolnym Śląsku, jak powiedziałem we wstępie. Mam nadzieję, że oczywiście zwracając co prawda na tę uwagę wybaczacie tą małą pomyłkę. Na początku dzisiejszej audycji Szczeliniec Wielki, o tym obiecałem opowiedzieć na samym początku, to najwyższy szczyt w górach stołowych, leżący oczywiście na terenie Parku Narodowego samych gór stołowych. Leży, należy do Korony Gór Polskich i jest praktycznie największą atrakcją turystyczną Sudetów a liczy sobie aż 919 metrów nad poziomem morza na samej górze Szczeliniec właśnie byliśmy zdjęcia zobaczycie tutaj w fotorepartorzyku przygotowanym przez Łukasza a z czego zbudowany jest Szczeliniec oczywiście ze skał górnej kredy i głównie z piaskowców które powstawały wcześniej w środowisku morskim a pomimo swojej niedużej, praktycznie wysokości, bezwzględnej, góra Szczeliniec, to blok skalny porośnięty głównie lasem iglastym. Piaskowcowa powierzchnia szczytu jest zwietrzała i popękana, dzięki czemu tworzy różnorodne formy skalne. Są to fantastyczne formy skalne: skała, na przykład Małpolut, skała Wielbłąd, szlak pod szczytem czy jedna z formacji skalnych na Szczelińcu o różnych, naprawdę różnych ciekawych, jak kwoka, nazwach, czy, czy kształtach. Zresztą tutaj nie trzeba tak naprawdę czytać podpisów, które są na tej górze, jeżeli oczywiście sobie idziemy wszyscy tym szlakiem, bo na górę możemy dojść odpowiednim, przygotowanym, turystycznym szlakiem. Są przepiękne tarasy widokowe na samej górze Szczeliniec. Zresztą polecam wszystkim wizytę w Karłowi. I na samym szczelincu wielkim warto nie zatrzymywać się przy schronisku, tylko jednak zdecydować się za niewielką odpłatnością, pójść na sam szczyt, zobaczyć jeszcze więcej z tego, co się widziało, dochodząc do samego schroniska, przy którym są oczywiście fantastyczne tarasy widokowe. Później będzie można przejść oczywiście sobie niesamowitymi szczelinami, bo nazwa szczeliniec to pochodzi chyba właśnie głównie od tego, że to są szczeliny. Szczeliny ciągnące się po kilka 12 metrów do góry w których przechodzi się fantastycznymi małymi przesmykami po schodkach można trzymać się oczywiście łańcuchów. Są miejsca, przy niektórych osoby z jakąś tam małą klaustrofobią mogą mieć problemy i pewnie e, jeszcze szybciej przejdą sobie tą trasę, ale o tym, gdzie nie, wo, nie warto mieć klaustrofobii, to oczywiście nieco później, bo, bo później jeszcze wizyta na Twierdzy Kłodzkiej, a tam mnóstwo takich ciekawostek. Sama Góra Szczeliniec warta polecenia, Fantastyczne formy skalne. Zresztą na fotografiach i opisie wykonanym przez Łukasza widać to oczywiście doskonale. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskidetroit.com. I wracamy na Dolny Śląska, tym razem do samego Kłodzka, Kłodzka będącego siedzibą e, gminy, miejskiej, i wiejskiej powiatu o tej samej nazwie, a w latach 75-1998 Kłodzko leżało oczywiście w województwie w Wałbrzyskim. E, leży w samej kłodni, Kotlinie Kłodzkiej nad rzeką Nesą Kłodzką, a ile liczy sobie mieszkańców? Otóż w 2010 roku, jak podawał Główny Urząd Statystyczny, Kłocko liczyło sobie 27 990 mieszkańców. Oczywiście całej historii Kłocka nie będę opowiadał, bo dzisiejszej audycji na pewno by nie wystarczyło. Kłocko zachowało częściowo oryginalny układ urbanistyczny, fantastyczny zresztą miasta średniowiecznego, jakim było, ściśle dostosowanego do ukształtowania terenu i podporządkowanego obronnej roli zamku, a później twierdzy, zwanej dzisiaj twierdzą kłocką, górującą nad samym miastem. Byliśmy z mikrofonem dziewiątki, oczywiście na samej twierdzy, a o tym, co dzieje się na twierdzy i co możemy tam zobaczyć. Opowiem mój rozmówca. Zapraszam. Dariusz Rzepa, członek zarządu spółki. A jesteśmy na Twierdzy Kłodzkiej. Co oferuje Twierdza? W jakich godzinach jest czynna? Jak możemy ją zwiedzać? Oczywiście mamy kilka ofert. Zacznę od tej pierwszej, podstawowej i bardziej też popularnej dla turystów indywidualnych i także i, i grup. Mianowicie zwiedzania Twierdzy. Zwiedzanie Zwiedzenie odbywa się co pół godziny. Z, wejście jest z przewodnikiem. Przewodnikiem jest żołnierz pruski z 47 Regimentu stacjonującego historycznie na Twierdzy Kłodzkiej. W 1806 roku. Zwiedzanie odbywa się w dwóch częściach. Najpierw turyści zwiedzają część górną, czyli bastiony, czyli kazamaty, dowiadując się o systemie fortyfikacji, budowy fortyfikacji, zwiedzają też sale wystawowe. Jest również możliwość dodatkowego pakietu, czyli wykupienia wystrzału z armaty również. Takie zwiedzenie trwa godzinę czasu. Później turyści zwiedzają podziemne labirynty, czyli chodniki minerskie. Jest to unikat w skali europejskiej, ponieważ jako jedyne w Europie zachowały się w całości. Dlatego, że nigdy nie było używane, ponieważ budowano je dosyć długo, a w międzyczasie system militarny posuwał się również do przodu i później już armaty mogły ostrzeliwać dany obiekt z większej odległości, a chodniki minerskie służyły właśnie ku temu, żeby od spodu od ziemiach podejść do, pod, pod armaty, która stacjonowała i wysadzić ją od spodu więc kiedy system militarny fortyfikacji, zdobywanie fortyfikacji poszedł do przodu, chodniki już były bezużyteczne. Dlatego pozostały nam dzisiaj piękne, niezniszczone chodniki, długości 40 km w okolicach twierdzy. Dla turystów udostępniony jest odcinek turystyczny długości 1 km, ale to zwiedzanie tak trwa godzinę, więc turyści mogą zobaczyć na czym polegał system budowy, jaki był też sens i funkcjonowanie tych tych labiryntów. Ale to tylko jedna z ofert. Twierdzakładka oferuje również inne ciekawostki, m.in. lekcje żywej historii. Dokładnie, to już dla grup takich wyspecjalizowanych mamy dwie oferty. Pierwszą, jak pan wspomniał, lekcje żywej historii, czyli oferta skierowana do szkół uczniowie zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych, także i szkół ponadgimnazjalnych, chociaż tych mamy mniej procentowo, mogą doświadczyć życia na twierdzę doświadczyć też, dotknąć historii, którą zazwyczaj roznają tylko z książek i z jakiegoś suchego przekazu. Tutaj tej historii rzeczywiście mogą dotknąć. Lekcje prowadzi Żołnierz w Mundurze, który pokazuje też części składowe ubioru żołnierza Ruskiego. Pokazuje też jak wyglądał jego, jego harmonogram plan dnia, jak wyglądało jego życie obozowe, czyli w kazamacie. Uczemy mogą dotknąć zarówno armaty, jak i karabinów pól, różnych sprzętów, które, które były wtedy na porządku dziennym w życiu żołnierza, a także poczuć zapach prochu, ponieważ w czasie lekcji także jest, jest wystrzał z karabinu skałkowego. Druga oferta jest dla dla firm, dla, dla różnych przedsiębiorców, ponieważ w tym roku też otwieramy swoje podwoje na imprezy integracyjne oraz eventy. Proszę mi powiedzieć, ta oferta dla szkół skierowana jest wyłącznie do szkół z Dolnego Śląska, czy też z całej Polski, regionu? Zapraszamy wszystkie szkoły z całej Polski. Na chwilę obecną najwięcej szkół jest z Dolnego Śląska, ale także duży procent jest z Górnego Śląska oraz z Wielkopolski. Ale Twierdza Kłodzka to nie tylko te trzy oferty, o których wspomnieliśmy. Twierdza w ogóle ma ciekawą historię, bo kręcono tutaj również filmy. Proszę powiedzieć, są też Dni Twierdzy Kłodzkiej. Tak, mamy również w harmonogramie całego roku, mamy również imprezy, m.in. Open Summer w ostatni weekend czerwca, czyli koncert rokowy, czyli różne gry, zabawy, turnieje dla, dla rodzin, także i turniej kura... Kolarstwa terenowego. Natomiast sztandarową imprezą jest drugi weekend sierpnia. Impreza pod tytułem Dni Twierdzy Polskiej. W tym roku były one już organizowane po raz szósty. Jest to rozbudowany zbudowana impreza, ponieważ zaczyna się już w czwartek, kończy się w niedzielę. W tym roku w czwartek był festiwal folkloru na rynku. Trwał też jarmark forteczny. W piątek odbyło się nocne zwiedzanie miasta pod tytułem Słynne ucieczki z twierdzy, gdzie nie tylko mieszkańcy Płocka, ale także turyści mogliśmy dowiedzieć o, o słynnych postaciach i, i ich ciekawych losach, barwnych losach, łącznie z właśnie z tej twierdzy na przestrzeni wieków, kończąc na, na II wojnie światowej. W sobotę był punkt kulminacyjny na twierdze, czyli bitwa o twierdzę, rekonstrukcja walki wojsk pruskich i y, francuskich, którymi dowodził Hieronym Bonaparte. W tym roku przyjechało około 400 żołnierzy rekonstruktorów y, z Polski, z Litwy, z Czech, z Niemiec i, i z Austrii, y, którzy... Y, Otworzyli rzeczywiście w sposób piękny, ponieważ e, wiele tysięcy ludzi było zgromadzonych na polu bitwy i wszyscy byli e, zachwyceni. Na zakończenie dnia była wspólna biesiada i pomimo tego, że pogoda była bardziej kwietniowa niż wakacyjna, przebladana i deszczem i słońcem, e, na twierdze zgromadziła się bardzo duża grupa ludzi. Tak pan wspomniał też o historii też filmowej na twierdzy, na zakończenie Dni Twierdzy Kłodzkiej w, w niedzielę odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego, których jednym z punktów było oficjalne przekazanie przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie czołgu T-34 dla Twierdzy Kłodzkiej, ponieważ tutaj planujemy jedną z ekspozycji poświęconą e, II Wojnie Światowej, a ten czołg brał też udział w kręceniu kultowego serialu, czy to i Pies, a dwa odcinki były kręcone właśnie na, w Kłodzku i na Twierdzy Kłodzkiej. Tak, proszę mi też powiedzieć, bo rozmawiamy w tej chwili, co możemy i kiedy zwiedzić na Twierdzy Kłodzkiej, kiedy najlepiej odzwierdzić Kłodzko, ale oprócz tego, że nie tylko Dni Twierdzy Kłodzkiej możemy zwiedzać Kłodzko i samą Twierdzę przez cały rok, jak słyszeliśmy, krótki Zarys historii. Ja wiem, że pewnie moglibyśmy wywiad rzekę przeprowadzić i, i wystarczyłoby nam odcinków przynajmniej do końca roku, ale krótki zarys, kiedy powstała twierdza, jaka jest jej krótka historia. Dokładnie, jesteśmy ograniczeni trasę, czasem, dlatego dociekliwych zapraszam na stronę internetową albo na samą twierdzę. Albo na samą twierdzę oczywiście, żeby mogli też usłyszeć z ust przewodnika o tej bawnej historii. Udokumentowana historia Kłócka jest już w kronikach X wieku. Sama twierdza wraz, wraz, wcześniej zamek, wraz z miastem przechodziła z rąk do rąk, ponieważ była jej w rękach polskich, czeskich, austriackich, pruskich. Z tego względu, że walczono wpływy w tym miejscu, ponieważ przez Kłócku przechodził szlak kupiecki i był to bardzo ważny punkt, bardzo ważne miejsce na tym szlaku. Dlatego też i na twierdzy mamy zarys różnych, różnych systemów budownictwa. Na, w większości to, co teraz możemy zwiedzać, zawdzięczamy prusom, prusakom, którzy rozbudowali twierdzę zarządów za Fryderyka. Na koniec może tak, to, co matematycy lubią najbardziej. Kilka... Statystycznych danych, kto odwiedza Twierdzę Kłodzką, jaka to jest liczba turystów, czy to są turyści tylko z Polski, z Europy, czy też z dalszych zakątków Europy, świata w cyfrach. Więc można powiedzieć, że w ciągu roku twierdza odwiedza około 150 tysięcy turystów. Są to turyści indywidualni także i grupy. Najwięcej turystów odwiedza nas w ciągu, w ciągu sezonu letniego. Chociaż w zimie też widzimy zwyżkę z odwiedzających twierdzę z racji pobliskich stoków naciarskich w Czarnej Górze i, i w Zieleńcu i również tutaj narciarze nas odwiedzają w wolnych chwilach. Turyści są nie tylko z Polski, chociaż tych oczywiście jest najwięcej, ale mamy turystów również z Niemiec, z Czech. Z racji sąsiedztwa z, z tymi krajami jest rzeczywiście znacząca liczba tych turystów, ale także i, i z Francji, z Litwy, z Rosji mamy również turystów. Czyli zapraszamy wszystkich do Kłodzka, zapraszamy na stronę internetową, również twierdzy. Proszę przypomnieć adres www.twierdza.klocko.pl Tam dowiemy się wszystkiego, ale najlepiej dowiedzieć się wszystkiego dotykając lekcji chociażby żywej historii, jeżeli mamy troszeczkę mniej lat. A tak w ogóle my za chwilę udajemy się oglądać przepiękne widoki z góry twierdzy i zwiedzać samą twierdzę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i zapraszam ponownie. A samo Kłodzko to oczywiście nie tylko twierdza Kłodzka, a także wiele innych zabytków, które warto zwiedzić i wiele innych miejsc, które warto zobaczyć. Chociażby Kłodzkie Stare Miasto, most Wita Stwosza, który jest wręcz prawie że wierną kopią mostu Karola z Pragi, znanego oczywiście u naszych czeskich sąsiadów. A co Kotlina Kłocka oferuje? Oferuje m.in. te miejscowości, które zwiedzaliśmy, a zwiedziliśmy jeszcze sobie Polanicę Zdrój, miasto zdrojowe. W Polanicy zobaczymy wspaniały, rewitalizowany obecnie park zdrojowy, którym warto się przejść, naprawdę będzie po jego otwarciu co zobaczyć, będzie gdzie odpoczywać. Zresztą Polanica Zdrój to tak naprawdę miasto, w którym znajdziemy wiele Sanatoriów, między innymi podobnie z kudową zdrój, z której już tak naprawdę rzut przysłowiowym beretem do naszych południowych sąsiadów, a mianowicie Republiki Czeskiej, a co jest główną atrakcją turystyczną kudowy, no jest położona na przykład w jednej z dzielnic miasta Czerwnej, mianowicie kaplica czaszek, jedna z trzech takich kaplic w Europie, wyłożona czaszkami, piszczelami ludzi zmarłych w czasie wojny 30-letniej oraz zarazy, czy też odrestaurowane. Park Zdrojowy z pijalnią wód mineralną oferującą wody arsenowe. W Kudowie organizowane są, co wartym jest dodania, festiwale Moniuszkowskie, których repertuar złożony jest w większej części z dzieł Stanisława Moniuszki, twórcy polskiej opery narodowej dogodnym punktem wypadowym dla jednodniowych wycieczek są góry stołowe czy chociażby wspomniany wcześniej Szczeliniec rezerwat Błękitne Skały niestety tutaj nie byliśmy jeszcze e, sanktuarium w Wabierzycach można zobaczyć na przykład e, pobliskie miejscowości czeskie, do których również zapraszamy. Do Pragi z Kudowej mamy zaledwie 150 km. Zarówno w Polanicy, jak i w samej Kudowie, oczywiście bardzo rozbudowana baza noclegowa czy sanatoryjna. Warto odwiedzić wszystkie miejsca, które podcastowa dziewiątka i z mikrofonem, czy też aparatem fotograficznym odwiedziliśmy tego lata, czy to wcześniejsze Boszkowo, czy to później Bydgoszcz, czy chociażby Kotlinę Kłodzką. A ja zapraszam już teraz na dalszą część dzisiejszej 161. audycji Wizytę w klubie Piór Dowiecie się dzisiaj m.in. o zmianach, jakie czekają klub i klubowiczów, a o tym co to będzie opowie mój dzisiejszy rozmówca Tomasz Boryń Zapraszam do dalszej części audycji Z wizytą w klubie Piór Health and Fitness Wywiady z klubowiczami Kamil pozdrawiam wszystkich, cześć Informacje o klubie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 Tomku, jakieś zmiany nadchodzą w klubie podobne już na dniach? Tak, niestety lub stety. Dla mnie z jednej strony niestety, z drugiej stety. No wracam do siebie już. Tak powiem, moja przygoda kończy się powoli tutaj w Lubinie. Zrobiłem, co miałem zrobić, czyli nie wiem, wykonałem to zadanie, które miałem wykonać. No i za tydzień wracam do siebie, do domu. Aczkolwiek wciąż dla piór. Mogę się nawet pochwalić, że Cały Śląsk dostałem pod siebie, pod moje skrzydła, czyli Katowice, Gliwice, Bytom, należą już oficjalnie do mnie. Odpowiedzialny jestem za te trzy kluby. Niestety nie tak fantastyczne jak tutaj w Lubinie. Nie platynowe kluby, tylko kluby fitness o dużo niższym standardzie niż ten nasz tutaj wspaniały w Lubinie. No a tak. No, kończy się przygoda, wracam. Nowa menadżerka została zatrudniona, pani Aleksandra Szmigielska, jest nowym menadżerem tutaj w Lubinie. Jest już ze mną od tygodnia. Staram się i przeszkalam ją oczywiście, przygotowuję do roli tutaj generalnego menadżera już w Kupro Marana w Lubinie. No a to nie tylko ja, bo również Szymon Moszny, nasz fantastyczny fitness menedżer już zakończył swoją przygodę tutaj w Lubinie, już wrócił na Śląsk, jest fitness menedżerem w Bytomiu, a funkcję fitness menedżera prowadzi aktualnie Włodzimierz, Witek, tak zwany Sitkiewicz. Tomku, to zmiany personalne, o których wspomniałeś. Zobaczymy nowe twarze. Co to oznacza dla przeciętnego klubowicza albo tego, kto będzie chciał przejść dopiero do klubu? No nie powinno tu wybrać żadnej różnicy. Jakie jak, jak były wcześniej dla mnie, to nie ma żadnej różnicy. Jest nowa osoba prowadząca, nowa osoba odpowiedzialna, ale klub jest jak zawsze otwarty, zawsze był, będzie i jest otwarty dla e, wszystkich nowych osób, które chcą zobaczyć, które chcą zwiedzić. E, plan imprez, zajęć jak najbardziej wciąż, wciąż i wciąż. Wszystkie końce miesiąca, wspaniałe zabawy dla każdego klubowicza. różnorodne promocje, niepromocje. Także widzę, że myślę, że nie odczuje żadnej różnicy. No, musimy cisnąć nową menadżerkę tak, żeby było wszystko super. Po prostu. Tomkuła niedawno mieliśmy okazję uczestniczyć wszyscy klubowicze, nie tylko klubowicze, oprócz otwartego weekendu była taka fajna impreza. Tak, mieliśmy gale, były fajne zawody, puchary, nagrody, nagrody dla klubowiczów, którzy osiągnęli największe efekty fizyczne. Także mieliśmy grupę takich klubowiczów, których nagrodziliśmy specjalnie za wkład, który włożyli do naszego klubu dla, za to, że tak. Yy, Dużo uzyskali, że przy pomocy naszych trenerów uzyskali coś, coś niesamowitego i że wyglądają inaczej, czują się lepiej. I to jest nasza wizytówka. Dlatego na również naszych, naszych, naszych klubowiczów. Był koncert, tak mówię, były zawody, konkursy, zabawy. no Było fajnie, śmiesznie, wesoło i pozytywnie. Najbardziej pozytywnie, tak jak zawsze. No i oczywiście pozostaje tak samo wysoki standard klubu, pozostają, e, pozostaje ta sama wykwalifikowana, pozostała część załogi, czyli warto przyjść na trzeci poziom kupru Mareny i po prostu poćwiczyć. Jak najbardziej, również myślę, że nowa menadżerka wniesie coś nowego jako kobieta, coś nowego, lepszego, jakieś nowe, nowe innowacje, nowe pomysły, aby ulepszać, aby ta oferta dla naszych klubowiczów i standard naszego klubu był zawsze na najwyższym poziomie. I żeby każdy klubowicz był zadowolony, bo to jest najważniejsze i mam nadzieję, że już każdy jest zadowolony, ale żeby nie było nigdy tak, żeby któryś był niezadowolony. <śm> no i oczywiście biorąc pod uwagę, że jesteśmy klubem platynowym tutaj w Lubinie, to każdy klubowiec, który zatęskni za chociażby Szymkiem czy Tobą może pojechać i odwiedzić każdy inny klub, bo do tego upoważnia platynowa karta. Jak najbardziej. Zapraszam wszystkich serdecznie do wszystkich klubów na Śląsku, nie tylko na Śląsku, bo również w całej Polsce. Karta Platynowa upoważnia wszystkich klubowiczów, naszych to jest Lubina, do korzystania z wszystkich co do jednego klubu na terenie całej Polski. Gdy którykolwiek klubowicz przyjedzie na Śląsk, mój numer telefonu można znaleźć na każdej stronie internetowej pióra, Zadzwonić, zapowiedzieć się, naprawdę przyjmę specjalnie, specjalnie klubowicza, który był moim wcześniejszym klubowiczem w Lubinie i chętnie ugoszczę. Tomku, nie pozostaje nic innego jak życzyć dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Dziękuję uprzejmie. No i do usłyszenia. Mam nadzieję, że z nowym menadżerem, ale być może z Tobą jakaś kiedyś chociażby telekonferencja dotycząca klubu Piór. Myślę, że jak najbardziej dobrze wiesz, że jestem otwarty i bardzo chętnie powiem słów. A my zapraszamy na trzeci poziomku Promareny do klubu Piór Health and Fitness. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A w audycji o numerze 161 to wszystko. Za kolejne dwa tygodnie kolejna audycja, tym razem o numerze oczywiście kolejnym 162, do którego słuchania już dzisiaj zapraszam. A tymczasem do usłyszenia. Cześć.